Witam serdecznie, Andrzej Burzyński z tej strony. Więcej informacji o mnie na mojej podstawowej stronie internetowej andrzejburzyński.pl Kiedy moja żona była w ciąży z naszym pierwszym dzieckiem, Pawełkiem, byliśmy na rutynowych badaniach, badaniach USG, które miały pokazać właśnie jak wygląda dziecko. Mieliśmy zobaczyć, lekarz pokazuje nam różne organy, przybliża, oddala i nagle zamilkł. Zaczął coś opowiadać, że teraz medycyna poszła daleko do przodu, że rzeczy, które nie były możliwe dawniej są możliwe teraz, więc kiedy słyszysz takie teksty, to domyślasz się, że to nie chodzi mu tutaj o rozwój medycyny, tylko o twoje dziecko. I powiedział, niestety wasze dziecko nie ma przegrody w sercu. Będzie musiało być operowane w klinice w Łodzi. No, będzie miał rozrusznik serca, no, ale pocieszał nas tak ta mógł, czyli mówił, że no, dziecko, które się urodzi z takim rozrusznikiem, ono nigdy nie miało innych doświadczeń dla niego od początku, to będzie normalne. I wiesz, wyszliśmy z, od lekarza i jako rodzice mieliśmy łzy w oczach i tak się złożyło, że akurat tego dnia skończyliśmy koło 16 albo 17, wyszliśmy od lekarza, o godzinie 18.30 w naszym kościele zaczynaliśmy taką weekendową sesję na temat darów Ducha Świętego, także daru uzdrowienia. Pojechaliśmy na tą sesję, podzieliliśmy się tylko z pastorem, naszym przyjacielem. Tą całą sytuacją nie mówiliśmy innym ludziom. I my no, piątek, sobota, w czasie soboty, kiedy mieliśmy już te wszystkie spotkania, modlitwy kończyliśmy i pastor podszedł do mnie do Bożeny i mówi tak Słuchajcie, czuję, że Duch Święty pobudził mnie, żeby pomodlić się za Was i dał mi nawet konkretne słowa, którymi mam się pomodlić. Usiedliśmy do dzisiaj, pamiętam, to miejsce w salce, tam gdzie po nabożeństwach chodzimy na jakieś ciasto i kawę. Bożena usiadła, on położył na niej ręce i w jednym momencie i powiedział tak. W imieniu Jezusa, Ojcze, stwórz to, co nie jest stworzone. Tylko tyle i aż tyle. Ja w tym momencie poczułem ogromną Bożą moc, jak wstępuje. Wiem, że jestem rodzicem i że moje emocje były pobudzone, to oczywiste, ale jednocześnie potrafię rozróżnić, kiedy to są tylko moje emocje, a kiedy to jest coś, co dzieje się w moim duchu. I poczuliśmy potężną Bożą moc. Kiedy kilka dni później poszliśmy do lekarza, lekarz kilka razy badał, bo poszliśmy na już bardziej dokładne badania, które miały pokazać, czy tylko serce jest uszkodzone, czy też inne organy. On badał kilka razy i mówił, no ale to niemożliwe, przecież ja mam wyniki badań, przecież dziecko nie miało przegrody. Mówi, to niemożliwe, żeby się odbudowała w dodatku w ciągu kilku dni. Potem, kiedy dziecko się urodziło, wysyło nas do kardiologa dziecięcego. Dziecko jest całkowicie zdrowe. Opowiadam tą historię po to, żeby podziękować Bogu i żeby też wzmocnić nadzieję w Twojej sytuacji. Dzisiaj będę mówił o tym, o Bogu, który wszystko może. Być może jesteś w takiej sytuacji, że chcesz, aby Bóg zdrowy Twoje małżeństwo. A może zmienił coś w Twojej pracy. Albo może sprawił, że powróci do domu syn lub córka, którzy pogubili się w życiu. Może chcesz, żeby uzdrowił twoje ciało. Albo pomógł ci wyjść z kłopotów finansowych. Albo sprawił, że ukochana osoba nawróci się do Boga. Cokolwiek z tych rzeczy pragniesz, chcę dzisiaj ci powiedzieć, że Bóg ma moc, aby to uczynić. W Ewangelii Łukasza, w pierwszym rozdziale, w 38 wierszu, kiedy anioł rozmawia z Marią i mówi jej, że ona będzie matką, Jezusa i że stanie się to bez udziału mężczyzny i ona jest w tym zdumiona, nie wierzy, nie wie co ma powiedzieć, on mówi do niej tak dla Boga nie ma nic niemożliwego. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 18 wiersz kończy się tym, kiedy Jezus z martwych stał i spotyka się ze swoimi uczniami, 40 dni ich naucza i potem ma wstąpić do Ojca mówi, da mi jest wszelka moc i wszelka władza na niebie i na ziemi. A w liście do hebrajczyków 13, 8 jest powiedziane, że Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś ten sam także na wieki. Więc to są wersety, jest tych wersetów mnóstwo, które mówią o Bogu, który może wszystko o wszechmogącym Bogu. Sam w ciągu swojego życia widziałem wiele uzdrowień, e, ludzi, którzy wstawali z wózków, niewidomi, którzy odzyskiwali wzrok, głusi, którzy słyszeli, sparaliżowani, którzy chodzili, ludzi uwolnionych od narkotyków, od alkoholu, od alkutyzmu, od tak, w jednym momencie, po jednej modlitwie, po rozkazie wydanym w imieniu Jezusa. Część tych rzeczy, niewielką część widziałem w swojej własnej służbie, natomiast dużo więcej u takich ludzi jak nie żyjący już ojciec Emiliano Tardif, ojciec Ricardo Archaniaras, Damian Stein, Colin Dye, Reinhard Bonke, John Wimber. Widząc tak wiele cudów i znaków i patrząc też na Biblię, która jest zawsze dla nas źródłem informacji o Bogu, widzimy, że Boża moc może wszystko. Opowiem o kilku rzeczach ze służby Jezusa, żeby pokazać, że to wszystko może dziać się dzisiaj i to wszystko może dziać się w Twoim życiu. Wiesz, pierwszy cud, który uczynił Jezus, to zamienił wino w wodę. To nam mówi o tym, że Jezus może przemienić naszą sytuację, że może nasze życie przemija, może Twoje moje życie przemija tak, jak taka woda, która nie ma smaku. Jezus może nadać smak naszemu życiu, może sprawić, że coś, co nie istniało, czyli jakaś radość, szczęście, zachwyt Bogiem, może stać się naszym udziałem. Wielu ludzi, kiedy przychodzi do Boga, to przychodzi właśnie i żyją. Może na zewnątrz to życie jest zupełnie fajne, super i w ogóle, ale kiedy doświadczasz Boga, kiedy to, co psalm mówi, skosztujcie i zobaczcie, jak słodki jest pan, dla Izraelitów w tamtym czasie oni normalnie słodyczy nie jedli, często tylko na wyjątkowe święta, nie tak jak my, którzy poszliśmy w tą niedobrą stronę żywienia. W każdym razie dla nich to porównanie do największej słodyczy, jaką mogli przeżyć, tak, do słodkości, porównanie Boga, to jest to, kiedy człowiek naprawdę spotyka żywego Boga, doświadcza go ten pokój, radość, szczęście, wolność. To wszystko sprawia, że człowiek czuje się szczęśliwy i zadowolony. Inne cuda, które jest, uzdrawiał chorych w ich ciałach. I to do dzisiaj się dzieje. Jezus ma moc uzdrawiać chorych. Opowiadałem o tym trochę, to nie jest temat o uzdrowieniu. To jest temat o wszechmocy Bożej, ale uzdrowienie jest jednym ze znaków Bożej wszechmocy. Kolejna rzecz, Jezus uwalniał tych, którzy byli zniewoleni od demonów. Wielu ludzi dzisiaj próbuje się uwolnić od pewnych rzeczy i nie może. I nie wszystko pochodzi od złego ducha, tak? To też kwestia naszych wyborów, zresztą zawsze naszych wyborów. Ale czasami, kiedy, ja mówię najprościej tak, jeżeli dwóch ludzi idzie na terapię, obaj się jednakowo starajmy, jednemu wychodzi, a drugiemu, mimo, że się stara, nie wychodzi to być może potrzebuje też uwolnienia, dodatkowej pomocy duchowej. Kolejna rzecz, cuda natury. Kiedy Jezus uspokajał burzę, kiedy chodził po jeziorze, to pokazuje nam, że Jezus może mieć wpływ na okoliczności. Że okoliczności naszego życia, czasami możemy się pomodlić i po tej modlitwie z wiarą okoliczności mogą się zmienić. To nie musi się tak stać. Jezus nie zawsze chodził po jeziorze. Jezus nie każdą burzę uspokajał ale czasami możemy też wiedzieć, że Bóg może zmienić okoliczności. Inna rzecz, kiedy Jezus rozmnażał żywność. Wiesz, tej żywności nie było dużo, było ponad pięć tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, czyli pewnie drugie tyle. Jezus wziął małe śniadanie chłopca i zaczął rozdawać i to wystarczyło. I to uczy nas tego, że kiedy mamy mało, czasami tak musimy mamy tak mało, jeżeli zaczniesz się dzielić tym mało, które masz, to może wystarczyć. Kiedyś Piotra zapytano o podatki. Czy Jezus płaci podatki? dwudrachmy. to był podatek na świątynię. Jezus, kiedy Piotr do niego przyszedł, na podstawie słowa wiedzy, wiedział, że o co zapytano Piotra, i powiedział: Piotrze, kto powinien płacić podatki? Przecież Bóg nie będzie płacił podatku za swoją świątynię. Ale Żydzi byli na tyle tutaj. Dobrzy w biznesie, że wiedzieli, że nawet podatki ściągną od, od tego, który jest właścicielem świątyni, czyli od samego Boga. Ale w każdym razie Jezus powiedział, dobrze idź, łów ryby i tam w rybie znajdziesz y, finanse i dasz za mnie i za ciebie. I to jest ciekawa rzecz, że przecież Jezus mógł dać sakiewki, bo oni tam mieli. Kiedy zabrakło jedzenia, oni powiedzieli, panie mamy 200 denarów, ale to nie wystarczy. Wiemy, że Judasz podkradał z tej sakiewki, czyli musiało być tam dużo. No wiesz, jeżeli ktoś podkrada, no to nie może być mało, tak? Jak jest mało, to wszyscy się zorientują, że ktoś podkrada. Jak jest dużo, to trudno się zorientować. Więc Jezus miał pieniądze, ale na tą potrzebę stworzył nowe źródło finansowania. I to jest kolejna rzecz. Jezus może w Twoim życiu stworzyć nowe źródła finansowania. Nieraz bywałem w takiej sytuacji. Pamiętam, byłem dwa lata w Anglii, w takiej wspólnocie życia. Pojechałem tam, żeby głosić Ewangelię. Po dwóch latach czułem, że mój czas w Anglii się skończył. I miałem pewne plany, które czułem, że są od Boga. I do zrealizowania tych planów potrzebowałem 500 funtów. Wspólnota, w której żyłem, no nie stała dobrze finansowo, kupili mi bilet i dali mi 200 funtów, tyle co mogli dać. Byłem mi oczywiście za to wdzięczny i ufała Bogu, że jakoś te rzeczy też rozwiąże I pamiętam tego dnia, kiedy miałem wyjeżdżać, miałem wyjeżdżać późnym wieczorem, Modliłem się z samego rada i przychodziły do głowy słowa, szukajcie wpierw Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. I czułem, że te słowa Bóg do mnie mówi, żeby powiedzieć, Andrzej zatroszczę się o finanse. I tego dnia po południu niespodziewanie przyjechało, kilk przyjechało kilkoro ludzi, żeby się ze mną pożegnać. Już wcześniej żegnałem się z moimi przyjaciółmi, ale oni postanowili jeszcze przyjechać, dodatkowo się pożegnać w dzień wyjazdu. To było bardzo miłe. Jeden z nich wyszedł, normalnie bardzo wygadany facet, ale tutaj pewnie ze wzruszenia. Nie za wiele miał do powiedzenia, powiedział Andrzej, czuliśmy, że powinniśmy Ci to dać. I naszą dedykacją są słowa, szukajcie w wpierw Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. I dali mi kopertę. I w tej kopercie było 300 funtów, tyle ile mi brakowało. Jeszcze te słowa, które rano gdzieś wracały do mnie w myślach w czasie modlitwy, oni powiedzieli, to było dla mnie takim potwierdzeniem, że Bóg się troszczy. Oczywiście w większości wypadków pieniądze zdobywam w inny sposób pracując, natomiast też są cuda finansowe, kiedy Bóg kogoś pobudza i stwarza takie możliwości, że możemy mieć dodatkowe źródło przychodu. Kolejna rzecz, zmarli, którzy powstali z martwych. Kiedy mieszkałam wiele lat temu w Gorzowie Wielkopolskim, tam jedna z liderek odnowy w Duchu Świętym Ewa opowiadała historię, jak jej córka razem z kilkuletnim dzieckiem byli u niej, oni mają taką dużą farmę pod Gorzowem I, wszyscy, no i to było tak, że córka myślała, że dziecko jest u babci, babcia myślała, że dziecko jest u córki i kiedy już mieli wyjechać, mówię, a gdzie dziecko? I zaczęli szukać i za domem był takie małe oczko wodne i to dziecko pływało w tym oczku. Znaczy nie pływało w tym znaczeniu jak pływak, tylko po prostu leżało, e, wyglądało jak martwe. Kiedy zadzwonili po pogotowie, pogotowie przyjechało, e, zobaczyli dziecko i mówią, ale ono nie żyje. Zaczęli reanimować, e, Powiedzieli nawet, jeżeli przeżyje, to będzie miało uszkodzenia mózgu, no to nie będzie normalna sytuacja. Jednak oni się modlili, płakali się modlili cały czas. I w pewnym momencie, w czasie modlitwy, poczuli olbrzymią radość. Zaczęli się cieszyć. To było nienormalne, przecież dziecko było w szpitalu, walczono o życie. A oni poczuli olbrzymią radość. Myśleli, co to znaczy? Czy to znaczy, że Bóg zabrał je do nieba i dlatego nas pociesza teraz? I kiedy pojechali do szpitala, lekarz mówi, to dziwne, ale dziecko zaczyna odzyskiwać siły jest możliwe, że przeżyje. Dziecko nie tylko przeżyło, jest całkowicie zdrowe. Jezus dzisiaj ma moc wskrzeszać martwy. Jest taki film wskrzeszony martwy, gdzieś tam na internecie możesz go znaleźć o człowieku, który został wskrzeszony. Jezus wskrzesił Łazarza, który cztery dni był w grobie, co pokazuje, że są sprawy w naszym życiu, o których inni mogą powiedzieć to już nie jest możliwe, a Bóg mówi to jest możliwe. I co więcej, Jezus sam zmartwychwstał. I to nam mówi o tym, jak mówi potem Paweł w liście do Rzymian, kiedy tam w głębszą teologię wchodzi, że moc zmartwychwstałego Chrystusa jest w nas. Co to oznacza? Oczywiście te przykłady, że Bóg może, że czyni cuda, są niesamowite, wspaniałe, prawdziwe przykłady. Jednak Biblia nam też pokazuje w liście do hebrajczyków w 11 rozdziale, że byli ludzie, którzy właśnie przez wiarę w Bożą moc ta moc stępowała i oni czynili niezwykłe rzeczy. Wskrzeszali z martwych uzdrawiali, po, yy, odnaleźli się w trudnych sytuacjach, yy, zamknęli paszczel lwom, gasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemo, niemocy i wiele, wiele rzeczy. Ale końcówka 11 z tego rozdziału Listu do Hebrajczyków mówi nam o ludziach, którzy byli kamienowani, paleni, przeżydani, piłom, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i konich skórach, wyzuci ze wszystkiego, ale też mieli moc. I czasami ta Boża moc w nas jest mocą do tego, żeby przejść trudne sytuacje. Jezus Chrystus miał taką moc, kiedy dźwigał krzyż. Paweł, apostoł Paweł, miał cierń w swoim ciele. I nieraz modlił się, Boże, oddal ten cierń. A Bóg mówi, wystarczy Ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Więc niezależnie jaka jest Twoja sytuacja, pamiętaj, Bóg może ją zmienić ale może też dać siłę do tego, żeby w tej sytuacji trwać zgodnie z Bożym charakterem, nie poddawać się, bo czasami jest tak, że nawet po dłuższej modlitwie, po długim czasie modlitwy postu sytuacja się zmieni, ale zanim się zmieni i tak musimy trwać, wydając właściwy owoc, właściwy charakter w tej sytuacji. I kończę tym, co piszał w pierwszym liście Piotr piątym rozdziale, w siódmym wierszu wszelką troskę swoją. zrzućcie się na Niego, gdyż Jemu na Was zależy. Bogu zależy na Tobie. I Bóg teraz chce przyjść i powiedzieć Ci: Złóż na mnie wszelką troskę, żebym ja mógł troszczyć się o Ciebie. Pomódmy się. Ojcze, Ty widzisz, w jakiej sytuacji teraz jesteśmy? Ja wierzę, że Ty masz wszelką moc i wszelką władzę na niebie i na ziemi i że dla Ciebie jednego nie ma rzeczy niemożliwych. Teraz na Ciebie przerzucamy wszystkie nasze troski, wszystkie nasze kłopoty, wszystkie nasze słabości, to wszystko, z czym sami sobie nie rodzimy. Oddajemy to w Tobie i prosimy, aby Twoja potężna moc stąpiła, zmieniła okoliczności, dotknęła ludzi, za których się modlimy, dotknęła naszych chorych ciał, dotknęła, jeżeli jesteśmy zniewoleni, cokolwiek potrzebujemy, niech Twoja moc stąpi. I Panie, niech ta moc będzie świadectwem, że Ty wszystko możesz, wszystko potrafisz i że dla Ciebie jednego nie ma rzeczy niemożliwych. Dziękuję Ci, Ojcze, że teraz wysłuchałeś tej modlitwy. Amen. Jeżeli wysłuchałeś tego i może znasz kogoś, komu potrzebna by była właśnie ta cząstka wiedzy o Bogu, wyślij mu to nagranie. Dziękuję, pozdrawiam i życzę Ci życia pełnego pasji. Pozdrawiam, Andrzej Burzyński.